Kart historii. Finlandia. Incydent w Imierwi z 1970 roku. Był wtorek, 7 stycznia 1970 roku, godzina 17.45. W Imierwi, leżącym 15 km na północny zachód od Heinola, na południu Finlandii, trwał Arno Heinonen, lat 36, oraz rolnik Escovillo lat 38 obydwaj zapaleni narciarze wybrali się na wyprawę z niewielkiego wzgórza zjechali na polane, gdzie zwykle zatrzymywali się. Słońce zachodziło, zaś na niebie widocznych było kilka gwiazd. Było bardzo zimno i bezwietrznie. Na polanie mężczyźni spędzili około pięciu minut, jednakże wkrótce usłyszeli dziwny dźwięk, zauważając również tajemnicze, bardzo silne światło, które zbliżało się ku nim od północy, po czym zmieniło kurs, okrążając ich i zaczęło nadciągać od południa, zniżając w tym samym czasie pułap lotu. Dotąd słaby dźwięk zaczął przybierać na sile. Światło wkrótce zatrzymało się, po czym świadkowie dostrzegli lśniącą, siwą mgłę, która wirowała wokół niego. Z czubka chmury unosiły się także kłęby dymu. Mężczyźni stali wpatrując się w powietrze i nic nie mówiąc. Obłok zszedł wkrótce na wysokość 15 metrów i wtedy obaj narciarze mieli możliwość dostrzeżenia, co tak naprawdę skrywa. Był to metaliczny obiekt o płaskim spodzie i średnicy około 3 metrów. Ufologiczna grupa G.I.C.O.F.F. odnotowała taką oto relację Heinonena. Okrągły statek unosił się przez chwilę nad nami w kompletnym bezruchu. Dało się wtedy słyszeć brzęczenie. Wkrótce ten wielki dysk zaczął kierować się ku ziemi wraz z czerwono-szarą mgłą, która rzedła i stawała się coraz bardziej przeźroczysta. Zatrzymała się na wysokości 3, może 4 metrów, zatem mogłem dotknąć jej, wyciągając w górę mój kij narciarski. Obiekt był okrągły. Kiedy zmierzał ku nam, dostrzegłem, że od wierzchniej strony ma kopułę. Wzdłuż dolnej krawędzi ciągnęła się wybrzuszona część, na której równo rozmieszczone były trzy kule lub kopuły. Ze środka spodniej części obiektu wystawała tuba o długości mniej więcej 25 cm, z której wydobył się nagle intensywny promień światła. Nie mówiliśmy wtedy nic. Staliśmy w kompletnym zdumieniu. Widzieliśmy światło, które poruszyło się kilka razy, aż w końcu zatrzymało się i intensywnie oświetliło pas śniegu o średnicy około metra. Stałem w zupełnej ciszy. Nagle poczułem, jakby ktoś złapał mnie od tyłu za pas i pociągnął ku tyłowi. Wykonałem chyba krok w tył i w tej samej chwili rzuciłem okiem na to stworzenie. Stało pośrodku świetlnego promienia trzymając w rękach czarne pudełko. Z okrągłego otworu w pudełku wydobywało się żółte pulsujące światło. Istota mierzyła jakieś 90 cm wzrostu i miała bardzo chude kończyny. Jej twarz była biała jak z wosku. Nie zauważyłem jej oczu, ale nos miała bardzo dziwny, bo był to raczej hak, a nie nos. Uszy były małe i zwężały się ku górze. Istota miała na sobie coś w rodzaju kostiumu z jasnego, zielonego materiału. Na nogach miała buty w ciemniejszym kolorze, które rozciągały się u góry. Jej palce zaginały się niczym szpony wokół czarnego pudełka. Z kolei Escovillio tak opisał spotkanie z istotą. Tworzenie stało pośrodku jasnego światła i świeciło, jakby fosforyzowało, choć jego twarz była bardzo blada. Jego ramiona były bardzo cienkie i przypominały ręce dziecka. Nie zwracałem uwagi na jego ubiór, zauważając jedynie, że miał kolor zielonkawy. Na głowie istota miała stożkowaty hełm, wykonany z lśniącego materiału. Miała mniej niż metr wzrostu. Nagle istota odwróciła się i skierowała otwór pudełka w kierunku Heinonena. Pulsujące światło było bardzo jasne, niemalże oślepiające. W lesie było bardzo cicho i nagle z obiektu zaczęła wydobywać się czerwono-szara mgła, zaś z oświetlonego kręgu śniegu zaczęły sypać się różnokolorowe iskry. Wydawały się być jak zimne ognie, miały czerwony, zielony i fioletowy kolor. Wiele z nich uderzyło mnie i choć bałem się, że będą parzyć, nie czułem niczego. Wyglądało to bardzo ładnie. W tym samym czasie mgła zaczęła gęstnieć i wkrótce istota schowała się za jej osłoną, ale później zgęstniała do tego stopnia, że nie widziałem nawet Arno, choć stał w odległości jedynie kilku metrów. To samo przyznał Heinonen, mówiąc, że we mgle, która nagle zapadła, nie mógł dostrzec swego towarzysza. Heinonen mówił Obserwowałem istotę przez jakieś 15 do 20 sekund, nie dłużej. Nagle promień zaczął się kurczyć i znikać, jak dogasający płomień, po czym został jakby wciągnięty do pojazdu. Potem zasłona z mgły również zaczęła zanikać. W powietrzu nie było nic. Nie byliśmy przerażeni, a raczej śmialiśmy się, mówiąc o tym świetle. Równocześnie czuliśmy się nieco nieswojo. Mężczyźni pozostali na miejscu jeszcze przez chwilę. Jednakże stopniowo Heinonen zaczął odczuwać postępujący paraliż prawej strony ciała. Kiedy próbował ruszyć z miejsca na nartach, jego prawa noga nie zdołała utrzymać go i przewrócił się. Heinonen mówił Moja prawa noga znajdowała się najbliżej światła, była cała sztywna i obolała, a w stopie straciłem czucie. Zauważając, że zapada zmrok, Wilio zaproponował powrót do domu. Myślałem, że żartuje, siadając na śniegu, ale potem zauważyłem, że nie może wstać, choć próbował, twierdził Wilio. Wilio musiał przetransportować swego towarzysza do domu, odległego o 3 kilometry, co zrobił taszcząc i wlokąc. Gdy dotarli do domu, było już ciemno, przypominała sobie matka Hainonena. Zapukali do drzwi, czego zwykle nie robili. Kiedy otworzyłam, Arno wspierał się na Esko. Pomogłam im. Nie wydawali się być wystraszeni, ale zauważyłam, że twarz Esko jest czerwona i opuchnięta. Przenieśliśmy Arno na sofę. Heinonen czuł się źle, bolały go plecy i, jak twierdził, wszystkie stawy oraz głowa. Zaczął również wymiotować i wydalać ciemny mocz. Esko mówił, pobiegłem do najbliższego sąsiada, który mieszkał 600 metrów dalej. Miał telefon. Pierwsi dwaj lekarze, do których zadzwoniłem, nie mogli przyjechać, ale dr Kajanoja powiedział, że może spotkać się z nami w przychodni w Hainola za godzinę. Zawiózł nas tam sąsiad. Hainonen skarżył się na bóle stawów i głowy. Lekarz przepisał mu środki nasenne oraz uspokajające, twierdząc, że objawy powinny ustąpić w ciągu 10 dni. Tak się jednak nie stało i Hainonen nie był w stanie pracować. Jeszcze w maju 1970 roku mówił o bólach krzyża i głowy, które pozostały u niego od czasu spotkania. Ustąpiło jednak uczucie sztywności nogi, choć miał on problemy z zachowaniem równowagi. Miewał również zaniki pamięci. Wizyta w miejscu, gdzie doszło do incydentu, pogorszyła jego stan i zastanawiano się, czy wspomnienia o wydarzeniu i jego następstwach mogły mieć na to wpływ. Oprócz tego cierpiał on na bóle głowy i miał problemy z oczami. Uważam, że dwaj panowie przeżyli wielki szok, mówił doktor Kajanoja. Wilio był bardzo czerwony, a jego twarz wydawała się lekko spuchnięta. Oboje również wydawali się być otępieni, mówili szybko i bez sensu. Stan Hainonena nie wzbudzał wielkich podejrzeń. Nie czuł się zbyt dobrze, ale mogły to być po części dolegliwości żołądkowe wynikające z przeżytego wstrząsu. Niektóre z objawów przypominały chorobę popromienną, jednak nie dysponowałem sprzętem, który mógłby to stwierdzić. Co do czarnego moczu, to sprawa wydaje się być dość dziwna. Mogła to być krew, jednak nie utrzymywała się raczej przez kilka miesięcy, jak twierdził sam chory. Obaj mężczyźni wydawali się być szczerzy i raczej nie wymyślili całej historii. Jestem pewien, że byli w stanie szoku, kiedy się do mnie zgłosili. Coś ich przeraziło. Jednakże jeszcze ciekawszy wydaje się fakt mówiący, że w tym samym czasie, gdy Wilio i Heinonen spotkali się z dziwnym pojazdem i jego pasażerem, dwaj inni świadkowie zaobserwowali na niebie jasne światło. Elna Sitari, żona miejscowego rolnika z Jarvi, około 15 km od Imiarvi, zauważyła w drodze do obory dziwne światło nad sąsiednią wsią. Z kolei w Paso, 10 kilometrów od Timierwi syn miejscowego gospodarza, wyszedł pod drewno na opał, kiedy zauważył podobne zjawisko świetlne około godziny 16.45. Mati Turi, profesor elektrofizyki na Uniwersytecie w Helsinkach, bardzo zainteresował się incydentem. Nie możemy wykluczyć, że uszkodzenia ciała powstały w wyniku napromieniowania. Jednakże obaj świadkowie mówili, że światło było oślepiające i jasne, zatem nie mogło to być promieniowanie ultrafioletowe, które ma zawsze barwę niebieską. Co więcej, nie przenika ono przez ubranie, jednakże jeśli przeniknęło ono przez ubranie Heinolena, musiał to być inny jego rodzaj, np. promieniowanie rentgenowskie, w przypadku nadmiaru którego możemy mieć do czynienia z podobnymi symptomami co u obu panów. W fizyce jest jeszcze wiele do zbadania, a jedną ze spraw jest piorun kulisty. Wiemy, że istnieje, jednakże należy dopiero stworzyć prawa wyjaśniające jego istnienie. Incydent w Heinola? wydaje się być właśnie anormalnym zjawiskiem elektrycznym. Przeprowadzone badania próbek pobranych z miejsca starzenia nie wykazały jednak nic, co wykraczałoby ponad normę. Matti Hypaniemi, miejscowy rolnik oraz radny, którego gospodarstwo leży niedaleko domu Hainonena, mówił Wielu ludzi w sąsiedztwie śmiało się z tej opowieści, ale nie uważam, że jest się z czego śmiać. Znam Arno i Esko od małego obaj byli cisi i zrównoważeni. Co więcej, byli abstynentami. Uważam, że ich historia jest prawdziwa. Jednakże była to tylko jedna, bardziej optymistyczna część historii o incydencie z Imierwi, ale nie sposób wiedzieć jej tylko w jasnych barwach. Całą sytuację komplikowały bowiem dalej oświadczenia Heinonena, który twierdził, że od 1972 roku był świadkiem ponad 20 innych obserwacji UFO. A żeby tego było mało, Dodał, że spotkał się z kobietą przybywającą do niego z gwiazd, która w dodatku mówiła po fińsku. Był to tylko jeden z rodzajów humanoidów, jaki nawiedził mężczyznę. Wkrótce istotę z kosmosu miało widzieć także drugi ze świadków, Willio. Uwagę na wiele dziwnych historii oraz brak jakichkolwiek przekonywujących dowodów na późniejsze kontakty obu panów zwrócił szwedzki ufolog Liegren. Ich fantazyjne opowieści i kosmiczne sagi znacznie podkopały ich wiarygodność oraz rzuciły cień wątpliwości na pierwszą z relacji. Nie był to jedyny tego typu przypadek, kiedy coś, co na pierwszy rzut oka wydawało się być niezwykle interesujące, po dalszych ustaleniach znacznie traciło na wartości. Było tak m.in. choćby w przypadku Hillów, choć można pokusić się o teorię mówiącą, że każdy przypadek spotkań z UFO zawiera w sobie pewne niewygodne elementy. A takich w późniejszych relacjach Hainonena i Wilio było sporo: od kosmicznych długopisów, otrzymywanych od przybyszów z kosmosu, po bardzo kontrowersyjne próby fotografowania obcych. Liegrenowi udało się ustalić ponadto, że według Heinonena wydarzenie z 1970 roku nie było pierwszą w jego życiu obserwacją UFO, gdyż takowa miała miejsce 6 lat wcześniej. Czy zatem w przypadku z Imierwi rzeczywiście doszło do kontaktu z UFO i jego pasażerem? Czy może był to, jak w przypadku późniejszych doniesień obu panów, wynik pewnego stanu psychicznego spowodowanego przez nieznane przyczyny, a może zwyczajną wybojałą fantazję, i chęć spieniężenia swej historii? A może jest i trzecie wyjaśnienie. Okazało się, że w lutym 1969 roku, w niedużej odległości od miejsca, gdzie rok później swoją przygodę przeżyli Wilio i Heinonen, wracający do domu chłopiec musiał rzucić się na śnieg, widząc tajemnicze światło przelatujące tuż nad czubkami drzew. Chłopiec mówił później, Nigdy nie widziałem tak jasnego światła. Przeleciało z północy na południe. To nie był samolot. Autor Kim Hansen ufw-evidence.org. Tłumaczenie i opracowanie Grupa Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios.